Cześć, jestem Kryszman i bynajmniej nie powiem, że to jest podcast wakacyjny. Jedyny podcast, opier, znaczy, no, jedyny podcast, powiedzmy, który jest nadawany tylko w wakacje. Jest to komunikat do podcastu wakacyjnego, że zmieniamy stronę. Zmieniamy stronę, bo jest na blog i ta strona lami, po prostu lami. Dzięki pomocy użytkownika, dzięki pomocy użytkownika Matico122 mam nową stronę. Strona to jak to się nazywa? a się muszę wpisać. wakacyjny.co.cc wakacyjny.co.cc .cc. Mamy nawet swoją minkę własną. I tak, no i tam, tam jest lepiej w ogóle. Ogólnie. Odcinki są wszystkie komentarze, też są importowane, trochę tam się, roz, coś tam rozwaliło i tak trochę nieładnie niektóre rzeczy wyglądają. Ale i tak jest to lepsze niż jest teraz. Co tu jeszcze? Nie ma odcinków live tam na razie żadnych i nie będzie odcinki live będą w innej formie, odcinki live nie będą chyba w ogóle nagrywane, bo odcinki live to będzie, to będzie coś takiego chyba, jeszcze do końca nie jestem pewien że będzie czat, że będzie czat na stronie a, i będzie samo audio w postaci radia tak, musi, będziecie sobie musieli ściągnąć jeden mały pliczek i będę nagrywał radio, radiem jeśli, no chyba tak będzie, nie jestem do końca pewny no i tak będzie wyglądało, właściwie ja tam wam linka podam wszystko jest już importowane, no może tam niektórych rzeczy brakować ja to muszę przejrzeć jeszcze dzisiaj no i tak, odcinek pierwszy na tym, z tym radiem będzie jutro adres z rss się chyba zmienił tam, więc tam macie metę jest rss, może właśnie jeszcze mam czasu, zrobię takie turnie po tej stronie jest podcast wakacyjny, strona zbudowana, hm, że tak powiem z desek właściwie tam jest szukaj, możecie wpisać sobie powiedzmy dupa tam, no i niestety nie ma, nie ma tu czego szukasz, ale na przykład wpiszecie powiedzmy odcinek gitarowy i jest coś takiego i znajdzie wam jakbyście wpisali gitara tu też odcinek gitarowy, no będzie, wiecie o co chodzi i jaskinia głupoty, i w odcinku jaskini głupoty też coś tam jest o gitarze no y i tak, dobrze, szukaj, macie takie strony jak kontakt, o mnie i o podcaście, to jest to samo co było na blogspocie. Kategorie, są odcinki, nie wiem jakie tam można by, mogą być jeszcze kategorie. Jest, są archiwa, sierpień, lipiec, czerwiec i jest meta Dobrze, pisze podcast wakacyjny na górze, jedyny taki podcast w sieci dopisek. No i są tam odcinki, komentarze są na, no z taką chmurką z ołówkiem. I mamy ten, jak to się nazywa? mamy ikonkę, strony jeśli byście możecie zobaczyć, przy ten jest taki uśmieszek głupi żółty fajne to jest, że mamy ikonkę, bo w blogspocie mieliśmy tylko B takie, idiotyczne ja tam niektóre komentarze napisałem, niektóre skróciłem, bo yy, one no... dwa razy po pisała ta sama osoba i mniej więcej to samo, no to się tam nie opłacało właściwie yy, tak ten odcinek się pojawi i na wakacyjnym cocc i na wakacyjny blogspot.com podcast, właściwie wakacyjny myślnik podcast. Ja skotuciłem i tak. A to może w następnym odcinku. Słuchajcie podcastu wakacyjnego, w następnym odcinku będę mówił o moich planach, y, ogólnie o moim dniu wakacyjnym standardowym nic nierobienia. Będę mówił też co będzie, y, co, y, będę mówił o moich planach na rok szkolny, będę mówił, hmm, o czym jeszcze będę mówił? Głównie o moich planach na o, rok szkolny i takie tam będę mówi, mówił wam też gdzie można mnie znaleźć albo coś takiego jeśli byście chcieli jeśli macie konto na YouTubie albo jeśli macie na LastFmie konto lub na naszej klasie to możemy się tam znaleźć nie ma problemu możecie do mnie zadzwonić jak macie czas macie wolny czas to jak do mnie zadzwonicie to ja się wcale nie obrażę bo jestem krzyżmy, jestem przyjazny dosyć i tak, mnie się tam nie ma co bać nie liczę tego jako odcinka tylko jako luźną podpowiedź co do dalszego poczynania i możecie oczywiście w komentarzu do tego napisać jak, jak wam się to widzi proszę tylko o nie pisanie komentarzy w blogspocie bo no już nie będziemy z tego korzystać w ogóle no więc tak dzięki wielkie użytkownikowi matico122 bo gdyby nie on to mielibyśmy nic, nic byśmy nie mieli Mielibyśmy blog, blogera, który by dłużej nie pociągnął. Naprawdę dzięki Matiko. Matiko był na live'ie, więc można było z nim sobie pogadać chwilę. Bo pewnie się już go już wkurzyło, że takie mam problemy z kamerką. Bo na live'ie potrzebna była kamerka. No i po prostu się mi chciał pomóc. Dzięki Matiko. Tutaj mówił Krzyszmen i zobaczcie nową stronkę. Dzięki.